tam Bogusia, miesiąc po pyrkonie. To tak po prostu, już od razu cześć, bez przywitania, ja już miałam... I tak po prostu, jasne. <śmiech> ja I to, tak po prostu. Ja tu chciałam powiedzieć, że witajcie na konglo w, w konglomeracie podcastowym, a tutaj Marta już mnie od razu... <śmiech> Z grubej rury, Z słuchajcie, grubej rury. Ale, ale to też dużo mówi o naszym e, samopoczuciu popyrkonowym. <śmiech> Jeden wielki chaos, emocje <śmiech> i w ogóle szaleństwo. <śmiech> a może chociaż się przedstawimy, co? <śmiech> No kurde, no wypada. No to dobre. Witajcie w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze pokonwentowe wspomnienia w jednym miejscu. Witają się z wami Marta, hej. I Bogusia, cześć. Jezu, przez chwilę się nawet zastanawiałam, co ja mam powiedzieć. Kurde. Przez chwilę się zastanawiałam jak masz na imię. Okay. Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Dzisiaj jak słyszycie, już po humory nam bardzo dopisują i będzie to faktycznie audycja taka trochę chaotyczna pewnie, bo dzisiaj wspominamy sobie Pyrkon. 23. edycję festiwalu, Poznańskiego Festiwalu Fantastyki Pyrkon, na której z Martą byłyśmy. Widziałyśmy się nie tylko właśnie my dwie, ale także reszta ekipy dobiła, co nas bardzo cieszy. I już prawie miesiąc minął od tego wydarzenia. Ale konglomerat rządzi się swoimi własnymi prawami, więc możemy powspominać je dopiero teraz. Chociaż my już wcześniej rozmawiałyśmy o naszych wrażeniach pokonwentowych w audycji rozmówione, więc jeśli ktoś chce usłyszeć jak to było na, na, świeżo, na świeżo po imprezie, to, to możecie sobie posłuchać właśnie tej audycji numer 3 o skandynawskiej grozie. No a my dzisiaj rzeczywiście już z perspektywy czasu, bo, bo bo trochę tygodni upłynęło, to postaramy się powiedzieć Wam jako właśnie takie wprowadzenie do, do tej części właściwej, czyli do nagrań, które zrobiliśmy w Poznaniu na żywo, w przeróżnych okolicznościach. No ale zanim to nastąpi, to musimy faktycznie tutaj parę słów wprowadzenia Wam zaserwować. Marta, fala popyrkonowa. <śmiech> Powiedz, tak. już jesteś nadal na fali, czy ona gdzieś tam już ciągnie w dół? Ojej. Jak się Czujesz. Wiesz co, zderzenie z rzeczywistością jest brutalne po takim wydarzeniu, bo jednak przez takie trzy dni no to bujasz w chmurach i w ogóle nie wiesz, co się wokół ciebie dzieje. Osoby, które gdzieś tam spotkały mnie na przykład, nie mogą potwierdzić, że sama do końca nieraz nie wiedziałam o czym mówię i w ogóle co się, bo co się wokół mnie dzieje, gubiłam się i no to było szaleństwo. No ale gdzieś tam, gdzieś tam jeszcze siedzi we mnie ten, ten nastrój i wiesz co, ta chęć, żeby coś tam działać więcej, gdzieś pokazywać się w różnych miejscach, bo to są jednak takie doświadczenia, które dają ci naprawdę potężnego y, kopa energetycznego do działania. Jednak tak jak już mówiłyśmy przy którejś okazji, gdy nagrywasz, y, trochę tak czujesz się, jakbyś y, mówiła... No do ściany to złe słowo, mhm. ale, ale wiesz o co chodzi, nie? że gdzieś tak, sobie tam pustka. rozmawiamy i, i, i, i, i tak naprawdę nie wiemy jak to o czym mówimy rezonuje gdzieś tam z, z odbiorcami, jak to funkcjonuje w przestrzeni, a na takim pyrkonie no to jednak jesteś postawiona przed reakcjami na gorąco i jednak widzisz, że do kogoś dociera to, co mówisz. No i to jest na tyle super, na tyle ważne, szczególnie dla, no powiedzmy, początkujących twórczyń jak my, w sensie nie doświadczenia, bo jednak jakieś tam doświadczenie mamy, prawda? Tylko yy, na początku drogi, powiedzmy, jakieś kreowania, wiesz, osobowości internetowej, że tak powiem, no bo to była... Pierwsza okazja, kiedy kobiety eksploatacji miały okazję gdzieś wyjść do ludzi, porozmawiać, więc no to było naprawdę spoko i, i myślę, że bardzo nam się taki pyrkon przydał. To w ogóle była pierwsza okazja, kiedy mogłyśmy razem coś poprowadzić, bo niby się nagrywa te podcasty od tam roku, czy, czy więcej, ale w sytuacji takiej bezpośredniej, oko w oko, to jest to zupełnie wszystko inaczej, tym bardziej, że mnie i Marcie ambitnie wydawało się, że w ciągu 45 minut będziemy w stanie powiedzieć o wszystkim. A nie, da się, nie da się. Już wiemy, że się nie da. Nie da się absolutnie Absolutnie i y, istotnie było to pod tym kątem też doświadczenie bardzo, bardzo ciekawe, ale zanim jeszcze do tych takich prelekcyjnych tutaj wspominek dojdziemy, to ja w ogóle chciałabym się Ciebie, Marta, też zapytać o coś innego, bo Pyrkon, wiadomo, jest to duża, duża impreza kojarzona faktycznie z, z fantastyką, z morzem ludzi, z cosplayami, z takim barwnym tłumem właśnie, dużą ilością bodźców. W tym roku Pyrkon trwał trzy dni, musimy to odnotować, że od piątku do niedzieli, 16-18 czerwca, i było rzeczywiście no, sporo przeróżnych atrakcji. Nie tylko nasze prelekcje, ale inne rzeczy też tam były. Wbrew pozorom, słuchajcie, wbrew pozorom. Ja bym chciała się ciebie, Marta, na, na, na, na starcie zapytać, czy to był twój pierwszy Pyrkon i czy w ogóle lubisz, lubisz Poznań i czy lubisz atmosferę konwentową? Jakie masz doświadczenia w ogóle Zaczniemy z konwentami? od pierwszego pytania. Okay. <laughs> tak, to był mój pierwszy Pyrkon. Poznań? Lubię. Mimo wszystko, jak wiesz, opinia gdzieś tam w internecie krąży o Poznaniu, wiesz, wszystkie te memy, żarty i w ogóle o rozkopanym Poznaniu na wieki wieku. Ale tak jest, niestety. No I same tak mogłyśmy jest, się z tak tym przy... przekonać, bo ja to, to już od razu wrzucę anegdotę. My się z Martą umówiłyśmy w piątek po południu i ja, jak przyjechałam do Poznania, to najpierw oczywiście poszłam tam rzucić graty, zostawić swoje rzeczy w miejscu, w którym nosowałam i ja dojechałam na targ. Bo myślałam, że po prostu spotkamy się już od razu tam na, na, na miejscu na Perkonie, ale okazało się, że Marta jeszcze wybrała się do galerii, więc musiałam się z targów przedostać na y, Stary Rynek i jeszcze kawałek dalej tam, gdzie Marta nocowała. I by, było to o tyle zabawne doświadczenie, bo po pierwsze właśnie całe praktycznie centrum Poznania jest y, rozryte, jest modernizowane, rozkopane, wszędzie wszystko wygląda jak potężny w ogóle plac budowy, to była jedna kłoda pod nogami, a druga to był marsz, który się odbywał organizowany przez Donalda Tuska, więc w ogóle może ludzi, także po prostu też zupełnie przypadkowo. Okazało się, że oni idą w tym samym kierunku, co ja. <grym> więc, to, więc to było naprawdę bardzo śmieszne doświadczenie, tak, jak tam ludzie z tłumu mnie po prostu zaczepiali i, i pytali, że a skąd pani przyjechała? A rany, z Wągrowca to daleko. No to, ale to coś musimy zrobić. Dobrze, że pani jest. Także już na dzień dobry po prostu tak, poznać energię mega. <grym> Poznań, miasto doznań. Ale możecie też być taką osobą jak ja, która mimo rozkopania rynku wywróci się na prostej drodze. I no dokładnie nie, tak, słuchajcie, przywitałam Poznań po prostu z grubej rury. Wyszłam z dworca i pierwsze, co na poznańskiej ziemi doświadczyłam, to po prostu taka gigantyczna wywrotka z pełnym plecakiem na środku przejścia. Czułam się jak ten biedny jakiś taki chrabąż, który próbuje się podnieść, ale już tutaj, w tym miejscu doświadczyłam no, takiej fajnej, perkonowej atmosfery, bo ja po prostu taka zalana, żenadą, a tutaj wokół mnie tłum konwentowiczów i już chciał mnie podnosić, połagać. Ja Pierwsze, o czym wtedy pomyślałam, Boże, tylko niech ci ludzie nie pojawią się na naszej prelekcji, bo to będzie jedna wielka żenada. No, ale tak mówiąc już zupełnie serio, no to bardzo się czułam za zaopiekowana od pierwszych minut, dlatego no Poznanie zawsze mi się będzie miło kojarzył. Nie tylko ze względu na pyrką, no ale też dzięki niemu. O, o, tak bym to ujęła. Natomiast jeżeli chodzi o samą atmosferę konwentową, powiem ci, że to jest ciężkie. To jest ciężkie. Jednak jeżeli masz yy, doświadczenie z pewnymi fobiami, czy gdzieś... Yy, tłum cię przeraża, to możesz naprawdę czuć się mega przytłoczona tą atmosferą. Dlatego myślę, że na pierwszy raz, gdy przyjeżdżasz pierwszy raz na tak duże wydarzenie, to jednak dobrze mieć towarzystwo. Jednak powiem ci, że ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że miałam, miałabym być tam zupełnie sama. To byłby koszmar, ale to nawet nie chodzi tyle o pyrką, co jakby moje same gdzieś tam odczucia. Więc jednak tak wspaniałe konglomeratowe towarzystwo pomogło mi gdzieś, gdzieś się tam odnaleźć i po takim pierwszym szoku, bo jednak to jest, to jest szok zdażenie się nie? z tak dużym mm -hmm. tłumem. Tak. W ogóle z taką skalą przedsięwzięcia. Powiem ci, że ja nie byłam nigdy na tak dużym konwencie, więc jakby ta skala, liczba uczestników, kolory, dźwięki, no mm -hmm. tam można być totalnie przebodźcowanym od pierwszych pięciu minut pojawienia się na targach. I, i wiesz, pierwszy raz z, czym, z czymś tak mi się spotkałam. Więc jednak no świetne towarzystwo naprawdę pomogło mi gdzieś się tam wgryźć w tą atmosferę. I mogę powiedzieć, że z, w zasadzie z każdą godziną było coraz lepiej. No a już po naszych prelekcjach to wiadomo, że był taki błogostan, <głos> prawda? Bo gdzieś, gdzieś po prostu zdarzyłyśmy się z y, bardzo fajnym przyjęciem, z bardzo fajnymi osobami, więc więc mhm. to było spoko doświadczenie i tak już chyba na 100% pomogło mi się tak zaklimatyzować w, w, w na miejscu. O, tak bym no, to ujęła. Ja sobie przypomniałam, że Pyrkon to jest rzeczywiście takie miejsce, w którym się czuję bardzo u siebie, tak bezpiecznie. Bo z jednej strony odczuwałam oczywiście takie emocje, o których ty wspominasz, czyli gdzieś tam ten szok, to przebodźcowanie, to no, tam rzeczywiście dzieje się bardzo dużo. Ludzie się snują, jest ich masa. Przeróżne atrakcje, które też jak się wędruje z jednego miejsca, z jednej hali do drugiej hali, no to wszędzie wszystko kolorowo, ale właśnie za, za, za, zapomniałam o tym, jakie to potrafi być ekscytujące, bo przez te ostatnie lata jakoś tak nie zdarzało mi się zbyt często na ten pyrkon jeździć. Oczywiście żałuję, ale to tak zawsze jest w tym pokonwentowym yy, na tym konwentowym kacu. Że chciałoby że się, że się więcej, i nie? Chciałoby się bardziej. No, natomiast rzeczywiście czymś, co sprawia, że to wydarzenie jest takie cudowne, to są, to są spotkania z ludźmi i gdzieś tam właśnie ta integracja. I ja powiem Ci, że w tym roku chyba po raz pierwszy podeszłam do Pyrkonu zupełnie inaczej, bo zawsze było tak, że gdzieś tam jednak wędrowałam od prelekcji do prelekcji. Stałam w kolejce po autografy gdzieś tam bardzo wnikliwie czytałam program, wyszukując jakieś takich rzeczy, które są no, ciekawe, gdzieś tam ekscytujące dla mnie. A tym razem tym wszystko nas Tak, tym <grym> razem zupełnie właśnie y, z, z innej strony i ja się też zastanawiam na ile pewnego rodzaju, t, t, t, bo, bo ja jednak czuję pustkę po, po, po O jasne, jasne, <grym> I, jasne. jasne. T, I też mam takie wrażenie, że żałuję, że nie uczestniczyłam w większej liczbie wydarzeń tam, no ale to jest wszystko spowodowane tym, że po raz pierwszy pojechałam tam w, jako człowiek tworzący program, więc to jest zupełnie doświadczenie. Tak, wydaje mi się, że to jest w ogóle trochę przypadłość jakichkolwiek takich dużych imprez, bo jednak są w tobie takie dwa wilki. Z jednej mm -hmm. strony chcesz tak. jak naj... zobaczyć jak najwięcej, doświadczyć jak najwięcej, ale z drugiej strony no jest ta warstwa towarzyska, prawda? Więc gdzieś ten balans trzeba znaleźć, żeby Wiesz, właśnie... warstwa towarzyska. kosztem czegoś, prawda? Warstwa towarzyska to jedno. Ja tutaj mam bardziej na myśli warstwę gdzieś tam wkręcania sobie niektórych rzeczy przed prelekcjami. No bo... o tym zapomnijmy. Bo... Tutaj to ja się tak bardzo właśnie wkurzałam na Mando i jego ciężki dowcip, znaczy wkurzałam to za duże słowa, po prostu tak patrzyłam na niego z takim przekąsem, ale teraz jestem bardzo wdzięczna Mando za to, że faktycznie rozładowywał emocje takimi głupimi, ciężkimi. To jest ciężkimi, takie piękne, prawda? U, piękne jest, uziemienie, prawda? To, jest, to jest cudowne, bo no, chłopacy, bo spotkaliśmy się na miejscu z Jerem i, i z Mando i to było naprawdę fantastyczne spotkanie, czekałam na to. Od momentu, kiedy my się widzieliśmy ostatni raz, no, większą ekipą upłynęło sporo czasu i ja zawsze za tymi spotkaniami bardzo mocno tęsknię. W ogóle my się wszyscy poznaliśmy, spotkaliśmy pierwszy raz na Pyrkonie, więc gdzieś tam sentymentalnie to, oh. też, mnie, to też mnie uderza, więc w momencie, kiedy gdzieś tam Jarego wypatrzyłam na przystankę, no po prostu uii, taka radość potężna. No i właśnie wtedy chłopacy najlepiej wiedzą, jak to wygląda od tej drugiej strony, kiedy się przygotowujesz program i kiedy gdzieś tam, nawet jeśli jesteś takim lozakiem, i niby jesteś merytorycznie dobrze przygotowany, to jednak gdzieś tam w tobie siedzi pewnego rodzaju niepokój. I Mando bardzo pięknie o tym mówił właśnie, że jak, jak sobie robisz program, to masz właściwie cały konwent do niczego, bo właściwie jesteś w stanie tylko skupić się na tym, że za chwilę twoja prelekcja. To było też o tyle ciężkie doświadczenie z tego względu, że te nasze wystąpienia były jednak dość późno. 22 godzina, no to po całym takim intensywnym dniu, albo takim męczącym, bo to też Pyrką też się może kojarzyć właśnie z chodzeniem i z takim zmęczeniem właśnie ogólnym, na, na zasadzie że się trzeba szybko przemieszczać, że ten teren jest potężny i że jednak po jakimś czasie mimo wszystko ten hałas, tłok zaczyna ci doskwierać, no ale taki urok taki jest urok konwentów, ale faktycznie spotkania z, ze znajomymi gdzieś tam procentują i sprawiają, że, że tych pozytywnych emocji jest no jeszcze więcej, że się odczuwa je tak właśnie dwa razy mocniej. W ogóle powiem Ci, że to też jest fascynujące doświadczenie obserwować reakcję swojego organizmu właśnie jak emocjonalnie reaguje na każdy z tych trzech dni po, w niedzielę. No właśnie, do tego dążę. W niedzielę, gdy czekałam na na pociąg przepraszam, siedziałam z dziewczynami, jeszcze właśnie pozdrawiamy Kaję i Adę. Uściski. Tak, i siedziałam z dziewczynami tam, tam na placu, obserwowałyśmy jeszcze pozostałych konwentowiczów, jeszcze było sporo cosplayerów. No. Powiem ci, że ja normalnie w niemal fizyczny, dosłowny sposób czułam, jak ze mnie... Pływa ta adrenalina, jak tak się totalnie wyłączam. E, wiesz, patrzyłam mm -hmm. w przestrzeń, nie wiedziałam, co się wokół mnie dzieje. No, odpływałam totalnie. Dlatego właśnie się śmieję, że m, to jest genialna, wiesz, jakaś tam próbka, taki mikrokosmos twoich emocjonalnych reakcji. Wiesz, piątek m, napięcie rośnie, napięcie. rośnie, rośnie. Mm -hmm. Sobota to już jest taki, powiedzmy, no... Już jakiś procent luzu, bo jednak już jedną prelekcję masz za sobą, a niedziela to jest takie odpływanie w niebyt, takie po prostu wyłączanie się i, i wiesz w pewnym momencie masz wrażenie, że po prostu jesteś oderwana od miejsca i czasu, dlatego no, no to było... Przeciekawe doświadczenie, żeby zobaczyć, jak gdzieś tam twoje ciało reaguje na, no, na taki olbrzymi nawał emocji, no bo to mm. jednak jest wow, mnóstwo wrażeń i naprawdę ciężko się w tym odnaleźć, jeżeli jesteś w takim miejscu po raz pierwszy, więc no, to było naprawdę ciekawe doświadczenie i myślę, że też czuję, że to, tak jak w moim przypadku zaprocentuje, bo jednak ja zazwyczaj się troszkę wzbraniałam przed takimi miejscami. Jednak nie do końca czuję się dobrze w hmm. aż takim tłumie, w aż takim nawale przeróżnych atrakcji. Ale no, fantastyczna atmosfera gdzieś, gdzieś tam mnie przekonała, że mimo wszystko warto i warto wychodzić do ludzi jako, wiesz, twórczyni programu, jako osoba, więc, no, rozumiem, rozumiem. więc naprawdę doświadczenie Pyrkon no, po raz pierwszy było naprawdę czymś fajnym. Tym bardziej, że no, tutaj był też po popandemiczny, że tak powiem. Więc, więc to też mam wrażenie, że wiele osób było spragnionych tego kontaktu, tych, tych emocji, więc Prawdopodobnie to też było wszystko takie podkręcone, prawda? No tym Pyrką to był też taki właśnie czas niespodzianek, bo ja miałam trochę inaczej niż ty, Marta, bo w niedzielę jak wracałam do domu już, to jeszcze, jeszcze chwilkę się spotkałam z Jerem i tam porozmawialiśmy. I tak jak, jak siedziałam w tym pociągu, to tak, taka się czułam bardzo rany uskrzydlona, to, to źle zabrzmi, ale gdzieś tam, bo to jest, Pyrkąt jest takim miejscem, który gdzieś tam sprawia, że osoba lubiąca popkulturę i osoba, która nie ma w swoim otoczeniu zbyt wiele takiego towarzystwa, z którym mogłaby porozmawiać na różne tematy, no to to jest po prostu takie miejsce, że sprawia wow, taki natłok pozytywnych emocji i ja na tej fali rzeczywiście płynęłam przez długi, długi czas, do tego stopnia, że nawet jak się pojawiłam w pracy właśnie po Pyrkonie, to chyba musiałam mieć coś takiego dziwnego w twarzy, bo, bo, bo się wszyscy, wszyscy śmiali i mówili, że ty jakaś taka szczęśliwa jesteś, In, tak po prostu, tak błyszczysz radością oczy ci tak się świecą, bo ja tego nie zauważyłam, na pewno chodziłam uśmiechnięta po tych, po tych dwóch dniach, to to, to, to fakt, ale żeby aż do tego stopnia to, to, to, to było to zaskakujące. A te wszystkie emocje wzięły się przede wszystkim z, z tego, że spotkaliśmy się. Marta, ty się z chłopakami widziałaś po raz pierwszy? Tak, tak. Dlatego <głos> bardzo się w duchu roześmiałam, gdy powiedziałaś, że ty też się z chłopakami po raz pierwszy e, zobaczyłaś na właśnie na, no. na Pyrkonie, więc... Jeszcze Szymas wtedy był na tej pierwszej edycji, na której się spotkaliśmy, tak cały <głos> Pozdrawiamy konglomerat. Pozdrawiamy Szymasa. Pozdrawiamy Szymasa. <głos> tak, także Pyrkon łączy konglomeracką rodzinę, słuchajcie, to już zawsze będzie... Wiesz, miejsce, które będzie się kojarzyć z tymi pierwszymi spotkaniami. Yy, więc, więc to było naprawdę spoko. No, zresztą, wiesz, to, to był pyrkon wielu pierwszych doświadczeń. No, mnie zagieło, jak się dowiedziałam, że będziemy nagrywać na żywo yy, na miejscu. I, to, to znaczy nie na żywo, bo to dopiero teraz usłyszycie. Yy, ale no, no mnie zagieło, Co? Mam w takim miejscu nagrywać? Jak? I to naprawdę było yy, coś coś takiego typowego, bo wiesz, nabuzowane tymi emocjami, a tutaj mm -hmm. trzeba sklecić jakieś jedno zdanie, więc, Oj, więc Marta naprawdę Marta przesadza, spoko. Poradzi, poradziła sobie znakomicie, naprawdę. Zresztą obserwowanie chłopaków y, podczas nagrywania na żywo to jest też bardzo ciekawe doświadczenie. Ja się zawsze, e, zawsze z ogromną fascynacją patrzę na to, jak tak. oni są w stanie przy, przerzucać się myślami, bo... Bo ten to był pod... taki piękny kontrast. Tak, bo ten pod, podcast o Gwiezdnych wojnach. I o y, drugim tomie mangi o, o Leja. Był właśnie nagrywany w takich polowych, dość ciężkich warunkach. Siedzieliśmy sobie wszyscy na, na trawce, życie konwentowe gdzieś tam obok nas przemykało, a chłopacy po prostu z tego, z tych emocji potrafili zbudować naprawdę dość y, dobrą recenzję z, w, z niesamowitym klimatem. I to chyba zawsze będzie mnie fascynowało, tak, jak tak, tak. nawet w takich Wartańskich ciężkich warunkach po prostu oni są w stanie y, zrobić coś niesamowitego. E, ty powiedziałaś takie fajne określenie, że się rodzina konglomeratu zbiera i ja też jeszcze coś na ten temat dopowiem, e, bo to, że my się spotkaliśmy... My, redaktorzy, twórcy, to jedno, ale przede wszystkim była to też okazja, żeby spotkać nareszcie naszych słuchaczy i to właśnie też był fascynujący wow. no, element naprawdę. tego wszystkiego, bo... Wiemy, że gdzieś tam po drugiej stronie odbiorników ktoś jest kto nas, kto nas tak, słucha. To I to było. jest w ogóle cudowne, ale jeszcze piękniejsze jest, jeszcze piękniejszą szansą jest właśnie spotkanie się i uściśnięcie sobie, sobie dłoni. Pozdrawiamy Grzesia, naszego słuchacza, który Pozdrawiamy. nawet w trakcie właśnie oczekiwania na naszą prelekcję i przed rozpoczęciem, gdzie gdzieś tam widziałyśmy później, że wrzu wrzucałeś fotki Grzesio, podszedł do nas rozmawiały, rozmawialiśmy chwilę i, i naprawdę była to, yy, było to fajne doświadczenie. Dowiedzieć się, że, że ktoś jest, ktoś słucha i że jest wdzięczny, więc no, postaramy się, taki... żeby, żeby to trwało i trwało. Tak, to jest naprawdę taki, wiesz, boost energetyczny. No, no, wspaniała rzecz. Ja jeszcze tylko wrócę na chwilkę do, do tego, o czym mówiłaś, czyli właśnie do nagrywania chłopaków. To był taki piękny kontrast. My po prostu z Bogusią porobione stres i w ogóle zastanawianie się nad wszystkim. Tak, a oni na luzie. A chłopaki, wiecie, leżą na tej trawce, a coś tam sobie powiemy, a tutaj nagle wychodzą takie prze genialne, przeciekawe wnioski, jakieś komentarze ja tak patrzyłam, wow. Wow, to niektórzy tak potrafią. Także to, to było naprawdę To, to nagranie zawsze będzie... To nagranie zawsze mi się będzie kojarzyło też z na naszym wspólnym zdjęciem z Michaelem Majersem, bo tam pod koniec tej recenzji słychać, jak Mando krzyczy: że chodź, zrobimy sobie zdjęcie z Michaelem. Michael, chodź do nas. <laughs> jak, jak, słuchałam tego, jak słuchałam tego nagrania, jak słuchałam tego podcastu chłopaku, to potem mi się zrobiło tak właśnie sympatycznie. Moi drodzy, bo, bo tak się kończą slashery. <laughs> Nawet Michaela złagodziliśmy tak. tak. To, tak naprawdę nie wiadomo, co się stało z Mando. Później, słuchajcie, pojawił się Michael Myers, nagranie się ucięło, found footage pełną gębą, prawda? Także no, ale no no, dobra, tak jak słyszycie, to, to są właśnie takie emocje. No to jeszcze porozmawiamy chwilkę, zanim oddamy głos sobie sprzed, tych, sprzed tego miesiąca. Ja swoją drogą będę się chyba obawiała trochę odsłuchać tej, ja um, tych nagrań, bo właśnie Pyrkon też, ten Pyrką. On będzie mi się kojarzył też z moim narzekaniem. Ja byłam straszna przez te dwa dni, naprawdę, ale to wszystko stres, niestety. Yy, to, to, to, tak na mnie zadziałał, że gdzieś tam i yy, jednak takie poczucie, że ta publiczność pierkonowa to jest. Do, dość wymagająca i zależało no mi na tym... No i nigdy nie wiesz, na kogo trafisz, prawda? Właśnie, nigdy się nie wie, na kogo się trafi i też zależało mi na tym, żeby to wszystko było zrobione jak, no jak najlepiej, żeby tak jednak dać z siebie, z siebie jak najwięcej. Więc właśnie teraz może chwilkę porozmawiajmy o tych naszych prelekcjach jeszcze, bo yy, yy, gdybyś mogła coś zmienić, Marta, to zgłosiłabyś dwie prelekcje czy może jedną? O nie, absolutnie. Powiem ci, że tutaj akurat nie żałuję niczego, bo y, myślę, że to też było fajne doświadczenie, żeby porozmawiać na dwa tak skrajnie różne Skrajne tematy. tematy. Mimo wszystko. Mm -hmm. No bo jednak tutaj mamy skandynawskie kinogrozy, czyli jakąś tam oszczędność wrazu, a tutaj mamy eksploatacji, czyli taka jazda po bandzie. Yy, I wiesz co, wydaje mi się też, że to jest istotne, żeby na takich konwentach pojawiało się jak najwięcej horroru. To nie chodzi mi tylko o jakby moje osobiste preferencje. Ten ale... horror zawsze jest trochę z boku, to prawda, na tych tak, większych tak właśnie imprezach. Tak. tak, po macoszemu traktowany, mhm. że tutaj mamy konwent fantastyki, więc, yy, wiesz, uczestnicy nastawiają się na jakby jakieś konkretne treści, a Horror, no kurczę, świetnie się odnajduje na takich konwentach, bo jednak to są rzeczy, które gdzieś tam uderzają emocjonalnie każdego z nas, każdy z nas się czegoś boi, mm -hmm. każdy z nas ma jakiś stosunek do kina grozy i to są takie tematy... Mm, o których indywidualne możesz naprawdę, też bardzo, nie? Tak, tak, tak, i o których możesz naprawdę mega dużo porozmawiać z różnymi osobami, więc ja naprawdę życzyłabym sobie, żeby horroru było jak najwięcej na takich. Yy, Wydarzeniach, żebyśmy się kiedyś doczekali konwentu horroru w ogóle w Polsce. To by była o, najwspanialsza by była rzecz na świecie. Więc yy, nie, tutaj bym absolutnie niczego nie zmieniła, tym bardziej, że no, wydaje mi się, że na obydwu prelekcjach miałyśmy super ekipę yy, uczestników. Więc naprawdę wow. I powiem ci, że ja już się nie mogę doczekać kolejnego yy, konwentu. Przyjmijcie nas gdzieś. Chcemy iść gatać do ludzi. No już jakieś plany są, bo pozgłaszałyśmy się w różne miejsca. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czy nas przyjmą, czy nie. Czy wszystkie punkty programu, czy nie. Bo to oczywiście ambicje rosną i apetyt rośnie w miarę jedzenia i też już nam się zdarzyło yy, kolejne trzy prelekcje na jedno wydarzenie zgłosić. Także no, możecie się spodziewać, że gdzieś tam się na pewno pojawimy. No z tymi prelekcjami to... To jest w ogóle coś niesamowitego, bo nie będę w stanie przekazać wam swoich odczuć w momencie, kiedy stoi się po tej drugiej stronie, bo do, mhm. do tej pory to najczęściej to ja gdzieś tam siedziałam na widowni, potem dyskutowałam, rozmawiałam, trochę może śmieszkowałam, jak wystąpienie było prowadzone nie w taki sposób, jak oczekiwałam, no nieważne. Jak się stoi z mikrofonem i patrzy się stopniowo, jak ta sala się wypełnia, jak widzowie przychodzą, siadają, patrzą na ciebie, niektórzy robią zdjęcia, w ogóle to, to dla mnie było też bardzo, bardzo zaskakujące doświadczenie, że ktoś, kto przyszedł, robi mi zdjęcia na pamiątkę, no, to w ogóle szok. A to tak to wygląda, to życie. Ta, ta, ta, ta. <laughs> Influencerów, ja, tak? A tak jest. Ale. No. Jezu. Wydaje mi się, że to, to doświadczenie z, występ, z wystąpieniami publicznymi jest bardzo potrzebne, żeby gdzieś tam jednak się sprawdzić, tak. bo mhm. dla mnie to był faktycznie bardzo ważny test i też yy, yy, yy, można zobaczyć, w jaki sposób yy, powinno się przeskakiwać z jednego medium w drugie, nie? bo gdzieś tam właśnie ta nasza dygresyjność, te nasze wstawki, przeróżne jakieś komentarze i rzeczy, które przychodzą do głowy w trakcie podcastu. My wiemy, że tam jest rzeczywiście nieograniczony czas. Nie? Tyle ile zaczniemy gadać, i mhm. jak nam ta rozmowa popłynie, to tak będzie. Później można ewentualnie coś tam w montażu wyrzucić. Natomiast wystąpienia na żywo rządzą się zupełnie innymi prawami tutaj jak coś skopiesz, to po prostu poleciało. Nie, <śmiech> nie możesz tak. też mm, za bardzo mhm. pozwalać sobie sobie na pewnego rodzaju właśnie odpływanie od tematu. Co nam się mimo wszystko zdarzało. Jednak gdy mówisz coś wiesz do ludzi, to od razu widzisz, gdy Widać ktoś reakcję. się budzi. <grym> gdy gdy wiesz, pieprzysz głupoty, gdy, gdy coś jest nie tak, od razu widzisz, więc gdzieś te reakcje są na gorąco, więc ja się totalnie podpisuję pod tym, co mówisz, że jednak takie przeskakiwanie z różnego medium jest naprawdę mega cenne i gdzieś tam po pomaga ci się znać w tym gadaniu, co oczywiście się nam nie udaje, bo jak słyszycie, na nagraniach zawsze będziemy się rozgadywać, ale w realu no, to jest zupełnie inna inna bajka i naprawdę mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze nie raz, nie dwa okazję się z Wami spotkać. A to też jest fajny w ogóle sam proces przygotowywania y, takiego wystąpienia, bo nie wiem, czy też Marta masz takie odczucia, no Ty już przygotowywałaś różne prelekcje i gdzieś tam jakieś wprowadzenia, więc y, pewnie gdzieś tam na tym polu już jakieś doświadczenie większe niż moje masz, y, ale dla mnie to też było właśnie w, bardzo ciekawe y, samotworzenie, na przykład prezentacji y, dołączonej do, do tego wystąpienia jako właśnie takiej trochę ściągawki na zasadzie, że jak gdzieś tam mi się myśli poplączą albo o czymś zapomnę, to, to, to jednak mam takie poczucie bezpieczeństwa, że sobie zerknę i od razu wpadam na, na właściwe tory. Ja obserwowałam widownię w trakcie, w trakcie prelekcji. Ja tak mam, że po prostu rozglądam się, patrzę, uśmiecham i, i widziałam właśnie te reakcje, o których wspomniałaś, czyli gdzieś tam jakieś właśnie uśmiechy, potakujące, kiwanie głową, albo jakieś takie właśnie miny, że o tutaj się nie zgadza, to było po prostu super odczucie. I też pod kątem właśnie jakiegoś takiego merytorycznego przygotowywania się do tych wystąpień, to teraz już też wiem, że w momencie, kiedy pojawia się kartka z napisem 10 minut do końca, czy tam 5 minut do końca, to po prostu... To jest dopiero ten największy moment paniki. Żeby wziąć no mikrofon nie. i zacząć mówić i gdzieś tam opanować drżące ręce, to to jest to jest pierwszy etap, ale dopiero w momencie, kiedy pojawia się kartka, która sygnalizuje upływ czasu no bo nigdy tam się zerka na telefon, patrzę na godzinę, tam gdzieś tam się ten czas jednak kontroluje ale dopiero właśnie ta informacja, że piąć minut do końca, to, to wyzwala taką panikę. Szczególnie jeśli, jeśli z tematem, Masz... z tym, co chciałeś powiedzieć, jesteś jeszcze w bo... przed tobą. Tak. Tak, to jest coś, jest coś niesamowitego, ale teraz też no już wiadomo, że trzeba właśnie jak najbardziej się skupiać na tym, co chce się przekazać i też trzeba zadbać o to, żeby było to jak najbardziej ciekawe. Tam, no dokładnie. Słuchacze nam pisali trochę w komentarzach, że gdzieś tam było słychać stres, gdzieś tam było słychać, że się śpieszymy jednak, że, że, że pędzimy pod koniec. No tego nie dało się zrobić inaczej. Nie? To, to pamiętajcie, że to jest nasze pierwsze doświadczenie w takiej roli, więc gdzieś tam jednak nie udało się uniknąć tych błędów <grych> początkujących prelegantek, ale myślę, że z mojej perspektywy teraz tak już rzeczywiście z upływem czasu stwierdzam, że no, było mi takie m, doświadczenie bardzo, bardzo potrzebne. O, jak najbardziej. Wiesz co, przeróbmy nasze niedociągnięcia w zaletę. Może to, że musiałyśmy się śpieszyć. Też kogoś zainspirowało, żeby poszukać jakichś informacji, których no. nie Zdążyłyśmy dopowiedzieć, także słuchajcie. Zawsze patrzcie na jasną stronę życia, prawda? Jak to klasyk yy, śpiewał. A to popatrzmy jeszcze na jasną stronę życia, bo jeszcze musimy wam powiedzieć o jednej sytuacji. Być może to pojawi się później w tych naszych sklejkach robionych na żywo, ale chcemy bardzo podkreślić ten, ten moment, bo po naszej drugiej prelekcji poszliśmy na chwilę do gastro, do strefy gastro. Czekaliśmy tam na Mando, który był na prelekcji o Stevenie Kingu, a się potem jeszcze umówiliśmy, że chcemy się spotkać i, i trochę posiedzieć, pogadać i tam w tej strefie gastro przesiedliśmy się do... Z zupełnie przypadkowego stolika, yy, przy którym siedział chłopak i dziewczyna. No i gdzieś tam siedzimy, rozmawiamy I ja taka trochę wścibska zaczęłam podsłuchiwać, o czym tam ci rozmawiają. Taka jest prawdziwa Boguśna, słuchajcie. Taka jestem. A, yy, będę usprawiedliwiona, ponieważ w tamtej rozmowie padło hasło Nazi Exploitation, więc no od razu. I tam okazało Radary się, że, skupione. Radary skupione i okazało się, że tamten chłopak opowiadał właśnie swojej towarzyszce, że no to nie wiem, czy wiesz, ale właśnie te filmy to wzięły się z takich pornograficznych książek, które się ukazywały krótko krótkopowolnia. Ja od razu, ja, ja taka jestem, że czasami zdarza mi się zaczepiać ludzi, to pytam się, hej, a czy byłeś przypadkiem może na prelekcji o kinie eksploatacji? No i tak się zaczęło, po prostu chwilkę tam też powymienialiśmy opinie i on stwierdził właśnie coś takiego, że ta nasza prelekcja była bardziej reklamą podcastu. Nie wiem, czy nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale też porozmawialiśmy sobie właśnie o przeróżnych, przeróżnych filmach, które jak się okazuje jednak widzowie oglądają i też mają potrzebę dyskutowania, komentowania. Bo to, to, to, to, to kino eksploatacji odniosą takie wrażenie właśnie po tych rozmowach z widzami, którzy do nas podchodzili. To jest jednak gdzieś tam taka strefa trochę... E trochę tabu, jakiś taki wstydliwy aspekt, że się niby takie filmy ogląda, ale mało kto się przyzna i mało kto patrzy na nie z perspektywy właśnie jakiejś tam analitycznej. Będziemy no. tu zrobić jeszcze prezentację na, na ten temat, nie? Także pozdrawiamy naszego towarzysza ze strefy gastro. Tak jest. Kurczę, wydaje mi się, że jednak każdy, kto gdzieś tam się decyduje występować publicznie, no tak naprawdę reklamuje siebie. No nie oszukujmy się, nikt tego nie robi, bo się nudzi, tylko to każdy z nas gdzieś chce zareklamować to, co robi, to, czym się interesuje, ale najfajniejsze w tym jest to, że dzięki temu, że reklamujesz siebie, możesz kogoś wiesz... Zainspirować. Zainspirować, tak. I mhm. że dzięki, dzięki tobie, dzięki twojemu zainteresowaniu ktoś również może zainteresować się e, czymś fajnym, czym, czymś ciekawym, więc ja nie nie wiem, czy to jest jakiś zarzut. Wiesz, jeżeli będę miała świadomość, że nie wiem, ktoś dzięki nas obejrzał jakiś film, yy, dowiedział się czegoś nowego, przeczytał o czymś ciekawym, to uznam, że było warto, jak najbardziej. Tak, to, to ten feedback jest jednak najważniejszy. To, że się odzywacie i że dajecie znać, że jesteście. Też Ja się trochę roześmiałam, bo przypomniało mi się, że jeden z widzów <grym> Przyrównam nas do Roberta Makłowicza i się potem przez cały wieczór z Martą zastanawiałyśmy, czy to, no jest, czy to jest komplement, czy tak nie do końca. To, Także to też... drogi słuchaczu, jeżeli nas słuchasz, to proszę skomentuj, czy to był zarzut, czy komplement. o no właśnie, tak. To, to, to, to, to było niesamowite rzeczywiście, rzeczywiście i też tak się bardzo wbiło, wbiło do głowy. No to ja już na koniec jeszcze zapytam cię o je, jeszcze jedną rzecz, bo Marta, ty przyjechałaś na pyrkon też w yy, yy, yy, yy w taki sposób, żeby się pospotykać z ludźmi z Twittera. Marta bardzo aktywnie działa na Twitterze i gdzieś tam przy różne komentarze i polecanki. Także obserwujcie ją i tam wydawajcie się w dyskusję. Gorąco zapraszamy. I Marta, Marta właśnie też poumawiałaś się z, z różnymi osobami, z którymi masz kontakt tylko przez internet. I ja chciałabym się ciebie zapytać właśnie jak te spotkania w realu... Nie śmiesz. Jak, jak Naprawdę ten... musisz o to pytać? No, bo, no tak, bo to też jest aspekt, no wiesz, no, to też jest pyrkąt. Właśnie przed chwilą powiedziałaś, że tak, spotkania z ludźmi właśnie jak najbardziej, no to opowiadaj trochę o tych spotkaniach. O Jezu, słuchajcie, moja reakcja na pytanie Bugusi powinna wam powiedzieć wszystko, jakiego to typu były spotkania, no... Jezu, co, co Ci Bogusia powiem, tak naprawdę spotkałyśmy tych samych ludzi, pozdrawiamy Adama, czekamy na jego nagranie o Szybkich i Ściekłych. Bardzo czekamy. Więc Tak, pozdrawiamy i czekamy, więc generalnie powiem Ci, że no, to było coś niesamowitego, spotkać tych wszystkich ludzi, zobaczyć, że w realu no, to są osoby, Prześwietne, również zainteresowane jakimiś tam fajnymi rzeczami i przede mm -hmm. wszystkim, y, no, przeserdeczne. To naprawdę, wiesz, było, jezu, jakby to powiedzieć, no, wiadomo, zawsze masz taki st mały stres, że, y, no, coś tam nie, nie pyknie, nie? nie kliknie, że jednak y, gdzieś się z tą osobą odbijesz. Y, a gdy w realu okazuje się, że się zaśmiewasz do łez z tymi ludźmi, no to masz takie uczucie takiego pokrzepienia, że kurde, ludzie są fajni, naprawdę. Zresztą ty też spotkałaś kolegę sprzed lat, więc tak, sama tak. wiesz, jak to jest. Tak, to, było, to spotkanie Michała to też jest właśnie taki dość sympatyczny, jasny punkt na całej tej pyrkonowej mapie, bo my się ostatni raz widzieliśmy na rozdaniu świadectw naturalnych, więc no już Także naprawdę Pyrkon Latam łączy temu. ludzi. Właśnie, ty się nawet śmiałaś, bo po, po, potem rozmawialiśmy i Marta się śmiała, nie, że tyle lat już po prostu i wow, i wy siedzicie i rozmawiacie. No to, to, to, taki, właśnie jest, taki właśnie jest Pyrkon. Zaskakujący, wypełniony pozytywnymi emo emocjami, wypełniony ludźmi i niech właśnie to wszystko trwa i, i, i niech będzie to właśnie takie sympatyczne. Mam też nadzieję, że uda nam się poutrzymywać te wszystkie kontakty e, no, trochę dłużej. Bo, bo gdzieś tam jednak e, są to na, na tyle m, cenne doświadczenia i e, na, na, na tyle cenne znajomości, że... No, słuchaj, e, e, słuchaj, tyle... No słucham, słucham, tylko ty nic nie mówisz. Przepraszam, ale moi drodzy, właśnie to, to był Pyrkon, to były takie reakcje. Miałam powiedzieć coś z tego spotkania i na samo wspomnienie tego spotkania chcę mi się śmiać. Ale naprawdę, tylko na Pyrkonie możesz e, spotkać ludzi, którzy snują swoje teorie, o czym tak naprawdę szybcy wściekli są, czy e, o tym, że goście których omawiałyśmy z Bogusią na naszej prelekcji, to tak naprawdę metafora yy, wojen, więc to jest miejsce, które gdzieś pobudza w ludziach no, przekozackie jakieś analizy, interpretacje. No i to jest naprawdę... Wiesz, rzecz, doświadczenie, dla którego naprawdę warto e, na pyrkon się wybrać, żeby różnych tego typu ludzi poznać i gadać z nimi do późnych godzin nocnych na najbardziej zwariowane tematy. Tak i pokazywać kadrę z Blues. Omawiałyśmy, przypomnijcie sobie. Tak, ale w, taki, w takiej sytuacji o, o tym filmie jeszcze nie, nie rozmawiałam, kto był ten wie. Okej, okay, no dobrze, no to co? To, to myślę, że Myślę, że słychać, że to była fajna impreza. Tak. E, no. Jak siadałyśmy do tego nagrania z Bogusią, to a 20 minut i, i skończymy Aha. tutaj. Wybiła 42. Ja. Więc no, takie życie. No dobrze, to my teraz odpalamy tutaj nasz magiczny wehikuł czasu. Zanim to nastąpi, to jeszcze powiem, że kolejny Pyrkon za rok, od 14 do 16 do zobaczenia. czerwca. Do zobaczenia. Będziemy się widzieć na pewno, bo no tak, Pyrkonowe apetyt rośnie w miarę bycia na, na, na, na tej imprezie. Marta, bardzo Ci dziękuję za, za to spotkanie i za to, że sobie tak powspominałyśmy. Znowu czuję te emocje, jestem cała no, właśnie taka rozśmiana, wszystko po <laughs> mnie po prostu pulsuje. Ja też super dziękuję. Słuchajcie, co złego to nie ja, pamiętajcie. <laughs> tak, tak, to możemy sobie rzeczywiście wspólnie powspominać. Odpalamy wehikuł czasu, cofamy się do soboty, 17 czerwca i usłyszycie, jak to było naprawdę na gorąco, dokładnie. Pa! Pa! Jezus Maria! Witamy w konglomeracie podcastowym. Z tej strony mówi do Was Mando i mówi do Was Pyrkonu. Tak już, bo jest ze mną. Są ze mną dwie gwiazdy, wczorajsze i dzisiejsze. Marta Płaza. Cześć! Cześć, hej! Będę tak musiał chyba podawać wam dyktafon, chyba że będziecie długo gadać, to sobie ode mnie przejmijcie. Jest ze mną Bogusia Szewczyk, cześć! Cześć! I jest z nami, uwaga, uwaga, Michał Rakowicz, Jerry, cześć! Cześć! Przyjechaliśmy na Pyrkon, w sensie dziewczyny planowały, my zupełnie przypadkiem. <śmiech> <śmiech> Nie byłem tutaj cztery lata a dwa lata nie konwentowałem, także fantastycznie jest mi Was widzieć i najpierw, a w sumie miałem zrobić długi wstęp, a już go skończyłem najpierw Was zapytam, jak wrażenia z tegorocznego Prykonu, Jerry fantastyczne co zwiedziłeś? spotkaliśmy Anabel. Co zwiedziłeś, opiec, gdzie byłeś? Co robiłeś? Nie no, no za dużo to nie zwiedziłem. Obejrzeliśmy sobie fantastyczne stoiska. Robić tu za tragarza pięknego plakatu Wielkiej Republiki, tak w ramach motywacji, żebyśmy nagrali ostatnią książkę. No jest dużo ludzi. Widać, że się wszyscy stęsknili za konwentowaniem po tych latach posuchy. No akurat ja jako jedyny czytam tę ostatnią książkę, więc mnie motywować nie musisz, aczkolwiek już co możesz 106, 1006 podcast nabić na koncie i z Jerrym zakończyłem tę rozmowę. Dziewczyny, oddaję wam dyktafon. Po pierwsze, czy wczoraj taki stres, że nic nie zwiedziliście, czy coś z tego dnia oprócz stresu i prelekcji zostało? Stres był na tyle duży, że szukałyśmy naszej sali na tyle długo, że no już prawie spóźniliśmy się na własną prelekcję, więc jakiekolwiek zwiedzanie czeka nas dzisiaj, ale widziałyśmy Patryka Batemana, także na miejscu nie tylko fantastyka, ale też horror, więc super. W ogóle przejazd na perkon to były bardzo ciekawe przygody, bo jesteśmy naprawdę tak spanikowane i zestresowane, że Marta przy wysiadaniu z pociągu się przewróciła na pasach. Ja zemdlałam. Także docencie proszę nasze poświęcenie. Tak Marta tutaj własną krwią okupiła przejazd na perkon. No jest oczywiście jak zawsze. Tak zapamiętałam ten konwent. Jest masa ludzi. Widzimy się tutaj z chłopakami w sobotę i już widać, że tych ludzi jest więcej niż wczoraj. Także no, konwent rzeczywiście rośnie w siłę. Masa przebierańców, wspaniała atmosfera, tylko my oczywiście nie mamy za bardzo energii, żeby się tą atmosferą cieszyć, bo jednak ten stres przed prelekcjami dominuje gdzieś tam, więc Ach. a dzisiaj w ogóle będziemy mieć wyjątkowego gościa do prelekcji, bo Mando się zapowiedział, będzie nam robił za fotografa, także pre presja, presja rośnie. To Ja jestem tym fotografem, o którym mówiły. Jakby co, ja tutaj mam antystres, mogę polać. A ja, tak jak powiedziałem, 4 lata nie byłem na perkonie, 2 lata nie byłem na żadnym konwencie, bo lockdowny wyleczyły mnie trochę z konwentowania. Zupełnie przypadkiem tutaj przyjechałem i też czuję się fantastycznie. Co prawda nie mam żadnych planów. W zasadzie dopiero 22 do dziewczyn, a przyjechałem tutaj z rana. Tłum jest, kompletnie się tutaj nie odnajduje. Nie mam pojęcia, co gdzie jest. Błądzę. E, i, ale jest, jest fajnie. A powiedzcie jeszcze dziewuchy, dziewczyny. Bogusia, ty wiem, ale Marta, to jest twój pierwszy pyrkon? E, tak, to jest mój pierwszy pyrkon, więc dla mnie no, temat zupełnie nowy. E, też e... Nie wiem, jak się tutaj jeszcze do końca odnaleźć, ale rzeczywiście atmosfera jest fajna. Jest dużo mimo wszystko życzliwości, czego doświadczyłam sama po moim wypadku, bo pyrkoniarze ruszyli mi z pomocą, także fajnie, fajnie. No i w zasadzie dzisiaj przed nami takie no, prawdziwe korzystanie z tego wydarzenia. Myślę, że gdzieś tam stres będziemy zaleczać chodzeniem po stoiskach i ciekawych prelekcjach. Także myślę, że będzie fajnie i że szybko do 22 minie. Na całe, na całe szczęście dzisiaj nie będziemy błądzić, bo już wiemy gdzie mamy salę. Więc to już chociaż stres związany z lokalizacją odpada. Ten perkon to będzie mi się w ogóle kojarzył przede wszystkim ze spotkaniami. Już teraz wiem, że jak wrócę do domu, to te rzeczy, o których będę myśleć, to właśnie to, że no, spotkałam Mando, spotkałam Jerego. Dawno się nie widzieliśmy. Marta jest i tak, i masa bardzo fajnych osób, które podeszły do nas po naszej prelekcji i zadawały bardzo, bardzo dużo pytań. I to takich konkretnych, bo. To też jest ciekawe, zawsze nam się wydawało, że ten, ten, ten temat taki dość niszowy, a tu przychodzą naprawdę osoby zorientowane i opowiadające no, bardzo fajne, wartościowe komentarze rzucające. Ja w ogóle spotkałam kolegę z, z liceum też, z którym wczoraj cały wieczór przegadaliśmy, więc no, no tak, Pyrkon, miejsce spotkań zdecydowanie. Tutaj jeszcze pozdrawiamy dziewczynę, która na naszej prelekcji znalazła się zupełnie przypadkiem. Podeszła do nas e, po wszystkim, e, przerażona, e, o czym wysłuchała, ale też zaciekawiona tematem, co jest fajne. Także zaszczepiamy miłość do paskudnych rzeczy, więc jeżeli nas słuchasz, to serdecznie Cię pozdrawiamy i mam nadzieję, że obejrzysz sobie coś ciekawego z tego, o czym opowiadałyśmy. No patrz, ja też spotkałem koleżankę z liceum e, i to też zupełnie przypadkiem. Stałem z Ingiem na stoisku jego wydawnictwa Repliki. On mi opowiadał o tym, że kilka lat temu zaczęli współpracę z gościem, który ma cosplay Leszego i jego córką, która ma cosplay Wiedźminki. Rozmawialiśmy o tym i nagle podeszła do mnie koleżanka z klasy. Okazało się, że to jej mąż i jej córka. Także e, też bardzo fajne spotkania. A tu nawiązując jeszcze do tego, co mówiłaś, to, że wiesz, gdzie masz prelekcję, to jest dopiero połowa... E, <śmiech> bo jeszcze musisz wiedzieć, gdzie jesteś aktualnie. Także, <śmiech> także wcale bym jeszcze nie przewidywał, że się nie zgubimy. Natomiast Jerry, czy to jest Twój pierwszy Pyrkon? Nie. Okej. Okay. Bardzo próbuję się mnie zaktywizować. Jak, jak powiedziałeś tak długie zdanie, to do mikrofonu, a nie z daleka. E, natomiast miałem jeszcze coś w głowie. Aha, wiem co miałem w głowie. Ja nie mam kompletnie żadnych planów na dzisiaj, także jak dziewczyny macie plany na prelekcję, to zazdro, bo, nie bo mamy. No, mówiłyście, że tutaj chcecie stresy prelekcjami. No bo ja nie mam. Natomiast opowiedzcie mi, teraz wchodzimy już na ciężkie tematy, jak było wczoraj. Ja pierwsza. Pierwszy raz na pyrkonie, pierwszy raz pierwsza muszę mówić. No kurczę. No było stresująco, co to dużo mówić. Ale bardzo fajne było to, że trafia się nam super publiczność, która reagowała na to, o czym opowiadałyśmy żarty trafiały na podatny grunt i autentycznie widać było, że są osoby te zainteresowane tematem, więc to na pewno dodawało takiej jednak mimo wszystko otuchy, że nie mówimy do, do ściany, że tak, że tak to ujmę. Więc spoko, zresztą no, to było nasze pierwsze wspólne wystąpienie razem, więc myślę, że start jest dobry i zobaczymy jeszcze co się dzisiaj wydarzy. Tak, pierwsze wspólne wystąpienie i rzeczywiście ten stres był jednak dominujący, ale najgorszą chyba rzeczą jest to, że my, jak nas znacie, to podchodziłyśmy oczywiście do tej prolekcji na zasadzie, że powiedzieć jak najwięcej ciekawych rzeczy, jak najwięcej ciekawostek po prostu posprzedawać. Wszystkie filmy, które widziałyśmy musimy omówić. No i jak się nagle w trakcie wystąpienia pojawia tabliczka z napisem, że 10 minut do końca, 5 minut do końca, to to jest dopiero przerażające doświadczenie, zwłaszcza kiedy jesteś w połowie swojego wystąpienia i jeszcze tyle dobra, tyle fajnych rzeczy zostało do powiedzenia, no ale jak się przekonacie, mam nadzieję, że z tego nagrania, które no, bo udało nam się nie zapomnieć o włączeniu dyktafonu, więc może, może jakieś nagranie się pojawi, to będziecie słyszeć po prostu, że w tej ostatniej partii to już gnamy na złamanie karku. To jest jednak... Trudny temat opowiadać o takich, o takich okropieństwach i naprawdę budujące jest to, że y, ja bardzo obserwowałam widownie, jak, y, jak mówiłam i widziałam właśnie, że a to się tam ktoś uśmiechał, a to ktoś machał i że tam jakieś kciuki w górę, więc y, chyba rzeczywiście no, odbiór był dobry, a na tym nam właściwie najbardziej, najbardziej zależało. Znaczy wielki szacun tak naprawdę, bo ja mm, robiłem trochę prelekcji w życiu i dopóki nie poznałem chłopaków Jerego Szymasa i z nimi nie zacząłem prelegować, to miałem gigantyczny stres, gigantyczny. Nawet jak z nimi jeszcze pierwsze prelekcje na brykonie, to ja byłem osrany. Ja nie wyglądam na takiego nigdy, ale byłem osrany. Ja nie, ja nie potrafiłem, po prostu to był stres gigantyczny, a wy macie na 22, to jest cały dzień nerwów, bo jak odpykasz swoje o 11, to potem się cieszysz konwentem, nie? A ja e, właśnie e, miałem taki okres, że nie, nie zgłaszałem żadnych prelekcji, bo wiedziałem jaki to jest dla mnie stres. To jest konwent po prostu wycięty z życiorysu i, i miałem kilka takich lat, gdzie jeździłem bez żadnych prelekcji. Potem poznałem chłopaków, zacząłem z nimi robić prelekcje i, i w sumie dopiero wtedy to mi tak na luzie poszło. Zobaczyłem, że to ogarniamy że robimy to dobrze i że ja się nie muszę stresować, bo nawet jak ja coś zawalę, to oni to, no, pociągną dalej. No, ale teraz minęły ile? 4-5 lat, odkąd robiliśmy prelekcje, więc na nowo byłby stres. Także, także szacun. A powiedzcie mi jeszcze, ale to, to tak w sumie musimy się zbliżyć, bo bez sensu, żebyśmy wtedy... Bo ja na przykład, może trochę z racji zawodu, mam coś takiego, że jak ja mówię, to ludzie milczą trochę. To jest teoretycznie plus, bo ja byłem na kilku prelekcjach, gdzie ludzie nie panowali nad tłumem i tłum im się wymykał spod kontroli i to było złe. Ale z drugiej strony to też nie jest do końca plus, bo ja zawsze mam, prawie zawsze na prelekcjach mam ścianę ciszy. A ja nie umiem z nimi kontaktu wzrokowego złapać. Ja nie umiem patrzeć na publiczność, więc zawsze patrzę na wszystkie strony, tylko nie na nich. I, i moje prelekcje, miałem wrażenie, zawsze były takie sterylne. No ja niestety nie byłem wczoraj. Akurat to była prelekcja, którą chciałem zobaczyć. No... Dzisiaj będę, cieszę się bardzo, ale to jest prelekcja, którą chcę mniej zobaczyć, bo ja nie znam tego tematu i nie z... wolałbym tą wczorajszą oglądać, szczerze, wolałbym, żebyście miały odwrotnie, ale je, je, jakie wasze reakcje, doświadczenia pod tym kątem miałyście, to czym znaczy, mówiłaś, że ludzie pokazywali, więc, że jest okej, okay, ale... Nie wiem, jak to ubrać w słowa. Tłum się nie wymknął spod kontroli, w sensie nie, nie było skrajności, że w jedną stronę, że za dużo pytań z publiczności takie rzeczy, albo w drugą stronę ściana ciszy, czy było tak ok, jakoś potrafiliście złapać kontakt? Nie wiem, nie, nie umiem o to zapytać, więc nawet nie wiem, czy coś powiecie. No co, czymś może się podzielimy. Wiesz co, wydaje mi się, że to było jednak fajnie wypośrodkowane, bo taka ściana ciszy, już zdarzało mi się kilka projekcji przeprowadzić i ściana ciszy to jak dla mnie jest najgorsze, co może Cię spotkać na prelekcji, bo masz wrażenie, że no zupełnie nikogo nie obchodzi to, o czym mówisz, więc w momencie, gdy widzisz, że rzeczywiście ludzie gdzieś tam uśmiechają, się reagują, na przykład wczoraj wszystkich bardzo rozbawiła Ilsa Wilczyca z SS, wcale się nie dziwię. W każdym razie to było fajne, że gdzieś jednak tam byli ludzie zainteresowani i ja zdecydowanie nawet wolę, żeby tych komentarzy było może trochę więcej, ale że żeby widać było, że ten temat gdzieś tam żyje, więc ja jak najbardziej jestem zadowolona z tego, jak, yy, jaki był kontakt z publiką. Tak, odnośnie publiczności to jeszcze w, myślę, że powinnyśmy powiedzieć o jednej rzeczy, bo y, tam na, na Konglo i w ogóle u nas rzucałyśmy y, zdjęcia z ilością serduszek pod, y, pod danym y, tematem, który tam y, do pewnego stopnia miały pokazywać jaka będzie frekwencja na, na tej prelekcji i początkowo y, jak już udało nam się ogarnąć techniczne problemy związane z rzutnikiem i zobaczyłyśmy, że na sali jest garstka osób, to tak trochę powiem Wam, że jednak lek. Taka panika się załączyła, a to okazało się, że grzdacze nie ogarnęli tematu i część ludzi po prostu stała w kolejce przed, przed salą i dopiero potem właśnie ci bardziej aktywni uczestnicy wbili w tym, w tym drugim rzucie, więc fajnie że, fajnie, że się udało po prostu taką ekipę zebrać. No reakcje są super. No ja najbardziej bałam się takiego momentu, który mnie wybije z, z rytmu mówienia, jak zobaczę, że na przykład podnosi się grupa, grupa osób wychodzi z sali. To jest chyba jakieś takie ale to jest normalne na konwentach yy, i to się, trzeba się do tego przyzwyczaić, bo to, to tak ma wyglądać, bo często są dwugodzinne, punkty programu i ludzie wchodzą tylko na pierwszą godzinę, a przynajmniej kiedyś tak było, bo teraz wiesz, teraz na prekonie to trzeba stanąć 5 godzin wcześniej w kolejce, żeby wejść, ale kiedyś jak mogłeś, jak mogłaś wejść z marszu na prelekcję, to to było normalne, że ludzie nie mają się odzywać, mają wstać i wyjść. I ja wiem, ja Ciebie rozumiem, bo ja też jak z, widziałem nagle ludzi wstając, i wychodzących, to się czułem dziwnie. Yy, czy ja tak, czy tak jest źle, czy tak zanudzam, ale to jest normalne. Po prostu ludzie na przykład przyszli, żeby posiedzieć chwilę nie? i pójść gdzie indziej. To tam wychodziłem z wielu prelekcji. Nie? Wszedłem na chwilę, a potem nagle ktoś, nie wiem, napisał, że jest gdzieś i masz spotkanie nagle. No i wolisz to spotkanie, ale to nie, nie można odbierać chyba negatywnie, ale rozumiem ciebie. Tak, jeszcze z sporym zaskoczeniem też było yy, był sam fakt, że robiono nam zdjęcie i że publiczność robiła zdjęcia również konkretnych tytułów z naszej prezentacji, więc to jednak do pewnego stopnia obrazowało, że gdzieś zainteresowanie było, a no, no to jest najważniejsze. Mamy nadzieję, że te osoby, które były na, tym, na tej naszej pierwszej prelekcji, to gdzieś tam się odezwą do nas, czy na Konglo, czy w innym właśnie miejscu, czy, czy osobiście, na prywatnych wiadomościach. Tak, piszcie do nas, nie bójcie się. To, co mi się też podobało, to fakt, jaki miałeś przekrój wiekowy uczestników naszej prelekcji. Samoloty nam tutaj nad głową latają. W każdym razie miałyśmy na przykład starszego pana, który sam wyglądał jak wyjęty z kina eksploatacji. stylówę miał naprawdę kosmiczną i podszedł do nas po prelekcji pogadać sobie z nami. Na przykład powiedział, że sam jeden z takich filmów widział w latach 70 Gdzieś chyba w Sopocie, w kinie, ja miałam takie, kurde, że takie filmy w ogóle do nas docierały, więc to było naprawdę fajne, że były i starsze osoby i takie naprawdę jakieś, no, dzieciaki, powiedzmy to z perspektywy starych ludzi i że też, by, też byli zainteresowani, więc fajne, naprawdę fajne. Właśnie taka fajna dziewczyna, która do nas też podeszła, e, młoda właśnie, to, to w tej kategorii dzie, e, dzieciak. Nie obrażaj się, proszę. E, I to też bardzo, e, bardzo fajna rozmowa się wywiązała, która no, brzmiała tak, że to jest jej pierwszy pyrkon, a my w, w wystąpieniu też zaznaczyłyśmy, że to jest nasza pierwsza wspólna prelekcja, więc e, tak się trochę śmiałyśmy, że i zarówno ona, jak i my przecieramy, e, przecieramy szlaki. E, spotkałyśmy też kilku naszych słuchaczy, bardzo dziękujemy za to, że, że byliście i że ujawniliście się i mogliśmy sobie przebić piątkę. To też jest naprawdę bardzo fajne uczucie wiedzieć, że jednak y, no, po tej drugiej stronie y, ktoś, ktoś jest. <laughs> Chociaż y, też to, to, to spotkałyśmy się właśnie z takim stwierdzeniem, że y, y, z Waszej strony też to jest inaczej. Y, zobaczyć kogoś, kogo głos się y, y, słyszało przez y, tam ileś audycji, więc no, to ciekawe, ciekawe pyrkonowe przygody. No ja też to zawsze lubiłem, jak po prelekcji ktoś podchodził pogadać, to jest najfajniejsza rzecz. Już kilka razy poszedłem po prelekcji na piwo i pogadałem dłużej, także to, to jest fajne. A y, Jerry, a jakie ty lubisz prelekcje? <grywka> <śmiech> Jakie ja lubię prelekcje, Wiesz to, od dłuższego czasu, jak jestem na konwentach, to rzadko bywam na prelekcjach, tak naprawdę. Ale, ale nie, nie, nie. Jak prowadzisz, to lubisz mieć kontakt z publicznością i chaos, taki chaos kontrolowany, czy ciszę. No już, już ci mówię, wiesz to, ja raczej lubię mieć chaos kontrolowany. Nie przeszkadza mi jak ludzie reagują na to, co mówimy, ale no, wychodzę z założenia, że trzeba nad tym trzymać pieczę w tym sensie, że nie można pozwolić, żeby to się wymknęło gdzieś tam spod kontroli. Ale cisza też jest dla mnie spoko. Wiesz to, mówiliście o tych na przykład wyjściach i o, o tym, jak w ogóle ludzie reagują na całą sytuację właśnie prelekcyjną. Różne rzeczy już widziałem i tak naprawdę przychodzi to w bardzo różny sposób, nie? Niektórzy są tacy właśnie, którzy lubią sobie pogadać i przychodzą właśnie, żeby się też od razu wypowiedzieć w jakimś temacie z pozycji eksperta, no bo umówmy się, nie wiem, jak ktoś przychodzi na jakiś temat bardzo wyspecjalizowany, to czasem właśnie od razu chciałby się też postawić właśnie. No ja tego nie lubię. Nie lubię, jeżeli ktoś zaczyna kwestionować to, co mówi ktoś. Raz byłem na jednej takiej prelekcji, Mario, taki Mario z Horror Online taka stara strona prowadził i chyba Ćwiek, to chyba Jakub Ćwiek albo ktoś inny mu całą prelekcję zepsuł po prostu jak wszedł w definicję słowa to do końca prelekcji się z nim kłócił o, nie wiem czy to był Kuba, jeśli nie Kuba to przepraszam ale raz byłem na takiej prelekcji na DFach gdzie to się wymknęło, z kontroli tą... no to jest właśnie to, co ja mówię, że do, do tego nie można dopuścić nie? też czy robiliśmy właśnie jakąś prelekcję gdzie była definicja horroru i też zaczęła się wywiązywać dyskusja z salą o definicję horroru to trzeba takie rzeczy niestety przecinać, nie? bo to później pójdzie w wolne wnioski, w wolne rozmowy, ale nie, no, po to też jesteśmy na, jako prelegenci, żeby mieć tę interakcję, Nikt nie chcę mówić do cichej, pustej sali, więc, więc fajnie, nie? Jeżeli, jeżeli ta interakcja jest i, i też zawsze właśnie mi się podobało, że ktoś potrafił podejść i zagadać do nas po prelekcji. Fajne to jest. Ja wam powiem, że nawet jak prowadzę lekcje w szkole, to zdarzyło mi się za dwa, trzy razy, gdzie poprosiłem uczniów, żeby byli głośniej, bo czasami jak się taka, taka ściana ciszy nagle zrobiła, to mówiłem, nie, tak nie lubię, a, a ja potrafię zamknąć gębę, jak jest za bardzo, nie? Ale niestety na prelekcjach zazwyczaj tak miałem ta, ta, taką ścianę. Dobra, A, bo nie byłem na tej waszej prelekcji wczoraj. Cały czas rozpaczam i ubolewam. E, jeszcze mi powiecie, ale to już tak pewnie szybko. Ta wasza prezentacja to była taka naprawdę 18 plus? Wiesz, no trochę tak. No mówiłyśmy, nie wiem, o sadomasoistycznych relacjach, o gwałtach, o tego typu dziwnych rzeczach, więc myślę, że y, jednak to są Dobra, teraz zabrzmię jak taki stary dziad, ale to są filmy, które powinnoś oglądać w odpowiednim wieku, a tak naprawdę wiadomo no, jak wygląda rzeczywistość. Ale tak już no, zupełnie poważnie to myślę, że mimo wszystko spoko, że to ograniczenie wiekowe było, bo jednak też my pewnie czułyśmy się swobodniej, żeby gdzieś tam swoich treści nie cenzurować, ale widziałam jak osoby były wpuszczane na salę, że jedną y, dziewczynę grzdacz nie chciał wpuścić, bo nie wierzył, że ma 18 lat, więc y, dość tego Uch. pilnowano. W końcu dziewczyna przekonała, że ma 18 lat. No właśnie tak się, bo tak mnie zastanawia, czy y, widziałyście y, może zniesmaczenie albo jakiś szok, że ktoś przyszedł przypadkiem i za dużo. Coś nie tak. Nie, nie było czegoś takiego? Nie, raczej raczej nie, tylko... Y, Okazuje się, że takie rzeczy, które bawią mnie ustająco, to nagość i obrzydliwe scenki, bo my w tej naszej publikacji, Marta wrzuciła zdjęcia właśnie z tych filmów Nazi Exploitation, dość kontrowersyjne, bym powiedziała. Jakieś tam pokrwawione ciała też na slajdach się pojawiały, i no, to przykuwało uwagę, przykuwało. Ale jedna dziewczyna była przypadkiem, to przyszła pod prelekcji i powiedziała mi, że rzeczywiście trafiła tu nie wiedząc zupełnie co ją czeka. No i była trochę przerażona tym o czym posłuchała, ale też była otwarta na wszystko, więc fajnie, że gdzieś tam ludzie podchodzili do, te, do tego tematu z ciekawością, że raczej nie obrzydzeniem, co jakąś właśnie formą zainteresowania, być może po naszym stopniu coś obejrzą, mam nadzieję. A czyli, ale teraz już tak zupełnie poważnie, już tak bez śmiechów, czyli były to kuś, czyli, bo, bo to powiedziałaś, że jak ludzie reagowali, były takie reakcje, takie totalnie absurdalne, że Wy pokazujecie scenę gwałtu, a ludzie śmiech, bo, bo nagość i tak dalej? Nie, nie, to nie chodziło o scenę gwałtu, tam było takie zdjęcie w, w prezentacji więźniarek z takimi głębokimi dekoltami, no i sam wizerunek tej Elzy z SOS też jest no, dość mm, odjechaną, że Rzeczą. Jak się zaczął cały ten blok odnośnie Rape and Revenge, to to nie, nie było jakoś tak właśnie śmichów, bo to jest jednak dość poważny temat. Tak że... No dobra, to wyczerpaliśmy chyba temat na tę wstawkę. Chyba, że Jerry chcesz coś jeszcze powiedzieć? Nie, nie. Ja tu jestem gościnnie dzisiaj. Aha. No to my sobie teraz coś porobimy, a myślę, że za chwilę, znaczy za sekundę słyszymy się w kolejnej jakiejś wstawce o czymś. A my się relaksujemy. Roz, Nie wierzę, że, że to roz, roz. będzie słuchalne. Witamy serdecznie po przerwie. Jest już późny wieczór po 23. Ostatnio, gdy rozmawiałem z dziewczynami, no to stres je zżerał, a teraz już luz, bluz. Także... Yy... Mówiliśmy rano o waszej prelekcji i tylko o waszej prelekcji w zasadzie, no bo ani ja, ani wy nic innego nie odwiedziłyście. Dzisiaj chyba też tylko ta prelekcja, nie? Cały dzień zdefiniowała. Także jak wrażenia, drogie koleżanki? Nie no, wydaje mi się, że miałyśmy szczęście do publiki przy obydwu prelekcjach. Dzisiaj też e, jednak fajnie ludzie reagowali, byli zainteresowani. E, I znowu udała się super dyskusja po, więc e, jak najbardziej jesteśmy zadowolone. Już jesteśmy e, wyjadaczkami po e, tym całodniowym stresie, to, no, <grym> to teraz już poszło e, na chillu. Ale nie no, myślę, że, że spoko, naprawdę, że m, możemy być zadowolone z efektu. Tak, prelekcja definiuje wiele rzeczy, ale też ja jednak się trochę miałam okazji powłóczyć po konwencie i oczywiście po raz kolejny zachwyciłam się tym, w jaki sposób ludzie są dla siebie serdeczni tutaj. Ten to jest jednak taka bardzo fajna wysepka serdeczności i radości i tego, że każdy może być kim chce, tak jak chce. No, porozglądałam się trochę po stoiskach, nawet udało mi się kupić jeden komiks, czego nie planowałam. Ech, teren jak zawsze zagospodarowany cudownie, no ale... Jednak rzeczywiście trzeba było zejść na ziemię i skupić się na tej swojej prelekcji. Mandu e, nabijał się z nas, robił co mógł, żebym robił co mógł, żebyśmy się po <laughs> prostu czuły jeszcze bardziej zestresowane niż, e, niż byłyśmy. Ale no, za drugim razem podobno jest e, m, trochę łatwiej i trochę lepiej, ale ja jednak tego tak nie odebrałam. Stres był tak jak za pierwszym podejściem, więc a jeszcze Mando siedział w pierwszym rzędzie, więc <laughs> dodatkowo dodatkowo presja, presja rosła, także proszę tutaj kolego wytłumaczyć. się nie, nie nabijałem się, ja rozluźniałem atmosferę dobrymi minami, uśmiechem dodawaniem otuchy a potem widziałem, że jest presja więc sobie troszeczkę przysypiałem, żeby tej presji nie było aż tak bardzo mocno, no bo zmęczenie wzięło górę Klasyczne zdjęcie mam do śpiącego, na konwencie mamy zaliczone, więc tradycji stało się zadość. Yy, ale wiesz co, nie wiem, czy widok osoby śpiącej w pierwszym rzędzie rozluźnia presję, czy ją potęguje, to jest kluczowe pytanie, bo jednak zastanawiasz się, no kurde, tak przynudzasz... Yy... Ale tak zupełnie już serio, to jednak był fajny klimat, było sporo e, osób w wiankach, my też kupiłyśmy sobie piękne wianki, także e, wystrojone byłyśmy czadowo, e, także gdzieś, gdzieś chyba była przestrzeń na, na to, żeby sobie pogadać o tych e, skandynawskich horrorach, e, no i spoko, naprawdę. Tak, posłucha, posłuchałyśmy Waszych opinii i tego, że przy pierwszej prelekcji było jednak trochę za szybko i na ostatnią chwilę wprowadziłyśmy pewne modyfikacje, które doprowadziły do tego, że po 25 minutach wystąpienia już prawie się wystrzelałyśmy ze wszystkich tematów, ale, ale ogarnęłyśmy. Klimat na sali cudowny, to była większa sala, prawda, Mando? Tam było więcej miejsc niż tak, tak. ten tutaj. Nie wiem, bo nie było mnie wczoraj. A myślałam, że jesteś zorientowany, bo mówiłeś, że. Wszyscy, wszyscy mówią, że to większa sala, więc. Bo, bo tak powiedzieli ci, co nas wpuszczali. Była. Wie. Można im ufać i rzeczywiście była większa. Ale nastrój był naprawdę super, bo miałyśmy w prezentacji parę ciemnych slajdów i było zgaszone światło, więc jak no się pojawiło. <laughs> Ale jak siedziałem w tym, pierw, w tym pierwszym rzędzie to tak czasami było faktycznie ciemno, bo te slajdy takie ciemne i e, ja tak e, czułem taki błogi ten i nagle wchodziło to białe to z tekstem i tu po oczach, nieraz mnie odrzuciło normalnie. E, powtórka z rozrywki była też w, w tym sensie, że podeszliście do nas po prelekcji, e, widzowie podeszli, rozmawialiśmy. E, wymienialiśmy się opiniami, więc no to... Tak, to jest po raz, po raz kolejny budujące i wspaniałe, że, że nawet taki temat, który wydawać by się, by się mogło też jest już w różnych miejscach przetworzony i analizowany, no ale jednak chyba zrobiłyśmy to po naszemu ciekawie i to zaprocentowało. Dokładnie tak, pierwsze koty za płoty, prawda? Gdzieś tam y, jakieś y, granice... Przekroczyłyśmy e, swojej strefy komfortu, żeby próbować e, jakieś kolejne rzeczy e, przełamać, w kolejnych rzeczach się zrealizować, a doszło nawet do takiej fajnej sytuacji, że e, już po prelekcji e, dosiadłyśmy się zupełnie przypadkiem e, do gościa, który przy stoliku gadał o naszej wczorajszej prelekcji, więc to też była fantastyczna sytuacja. w ogóle, bo potem też jak najbardziej wywiązała się dyskusja na temat tego, co zrobiłyśmy dobrze, co zrobiłyśmy źle w prelekcji, ale początek był w ogóle cudowny, bo y, ta osoba opowiadała koleżance, z którą siedziała przy stoliku, że a nie wiem, czy wiesz, że nazji eksploatacja wzięła się od y, tych książek pornograficznych. Ja tak od, od, zgorszenie. jednym uchem słyszałam, tak, nazji eksploatacja książki, czy byłeś na prelekcji, a to wy i tak od słowa do słowa. No cudowne są takie przypadkowe spotkania i to no, no, na, naprawdę daje dużo radości, bo no, jednak nas słuchacie i to super jest. Tak, i fajne były te spotkania z osobami z, ze wczorajszej prelekcji. Nawet spotkałam tego starszego pana, który... Yy, no sam wyglądał jakby wyssał e, eksploatację z mlekiem matki e, i przywitałam się e, z nim i naprawdę był gościu bardzo zainteresowany dalszą rozmową, także fajnie, że gdzieś ta e, prelekcja e, została z różnymi osobami, czy to dobrze czy źle, pewnie ciężko ocenić, bo jednak e, jakieś tam wątpliwości co do różnych rzeczy się pojawiły ale no fajnie Musimy sobie teraz postawić jedno konkretne pytanie, czy chcemy powtórki z rozrywki. W sensie, czy chcemy kolejnych wystąpień gdzieś na jakichś innych konwentach. Ja na razie jestem tak zmęczona i tak wyczerpana, że jestem na półnie. Ale pewnie znając nas, to się zgłosimy jeszcze na jakieś inne wystąpienia. Ale jest tak naprawdę, Bogusiu, 20 minut po północy, jest już kolejny dzień po naszej prelekcji. No To też mówię, że jestem na półnie. Kolejny dzień, kolejne nowe plany. Także y, fajnie byłoby się z Wami gdzieś jeszcze zobaczyć, gdzieś jeszcze siać zgorszenie filmowe, bo chyba... Pewnie to zrobimy. Tak, jesteśmy dwoma, dwiema takimi, które lubią <grybują> siać zgorszenie, y, więc y, pewnie wypatrujcie nowych rzeczy, myślę. Bogusia, teraz jeszcze taka trochę... Zniechęcona do dalszych działań? Nie, to nie jest. To, to absolutnie nie jest zniechęcenie. To, to już sobie z Manto rozmawialiśmy to wcześniej. Tak, zeszła. tak, że, że to jest jednak tak trochę dziwne uczucie, bo to nie masz konwentu, nie? Jak e, przyjeżdżasz i robisz jakąś, jakieś wystąpienie i zależy ci na tym, żeby wypaść dobrze, no to myślisz praktycznie cały czas o tym no o tym, co cię czeka i że no, musisz ogarnąć. No dokładnie tak, tym bardziej, że obydwie nasze prelekcje zaczynały się o 22. Teoretycznie atmosfera fajna na gadanie o takich rzeczach, no ale właśnie cały dzień masz wyjęty z życiorysu, yy, więc no coś za coś, prawda? Dobra, to ja jeszcze tak się pochichram, bo... <śm> Ja, jak e, czekaliśmy na prelekcję waszą, to... E, no, no, ja już tam byłem wcześniej i widziałem, po pierwsze, że was nie ma w programie, ale po, potem spojrzałem z bliska, ktoś przez przypadek wydrukował dwa razy tę samą prelekcję i o 21 i o 22, była skreślona takim zwykłym długopisem, dopisane zwykłym długopisem, także tam... Ale siedziałem sobie w kolejce i koło, za mną siedziała jakaś para i wielokrotnie powtarzali, że przyszli na potwory że to jest kolejka, na potwory, potwory filmowe to była ta wcześniejsza prelekcja i kto nie podszedł, to oni na potwory tu na potwory, bardzo byli tym podekscytowani, w końcu weszli w dyskusję ciekawe co będzie, czy będzie Pennywise czy będzie to, mówię powiedzieć im ale a mówię, nie mówię, nie? aż tak dużo ludzi w kolejce wtedy nie było mówię co wam będę odstraszał ludzi, a może ich zainteresuje i oni weszli przecież i usiedli zupełnie koło mnie i tak się wbili, że trudno było wyjść, nie a ja tam zacieram rączki, no to za Zobaczymy, co będzie. No ale niestety potem troszeczkę odpływałem, więc nie wiem, jakie były reakcje, ale się działy do końca, nie? Natomiast mnie się prelekcja bardzo podobała. Ja potem byłem jeszcze na jednej Kingowej, ale nie wytrzymałem do końca. Stephen King, The Good, The Bad, The Ugly. Okej, okay, no tego się spodziewałem, że to taka raczej będzie casualowa rzecz, ale... Samo prowadzenie może nie, nie, nie moja bajka, ale koleś jakiś tam pomysł miał, na początku taki encyklopedyczny wstęp, a potem raczej autobiograficznie właśnie podzielił na zasadzie, co jemu się podobało, co jemu się nie podobało. No ja już do nie podobało, nie dotrwałem, bo to była prelekcja o 23, jak pokazali mu karteczkę 10 minut, to się tylko spytał, a musimy się tym przejmować? Nie, nie musimy, no dobra, bo ja jestem na początku prelekcji, nie? No ale wy musiałyście, bo po was coś było, a po nim już nic nie było, nie? Także za. Założyłem, że ta prelekcja pewnie jeszcze będzie trwać dwie godziny, więc już wyszedłem, nie? Bo ono dla mnie tam nie było raczej nic takiego, ale odwiedziłem, zobaczyłem. Natomiast sam konwent jest ciężko ocenić, dlatego też ta nasza tutaj pogadanka, relacja, że tak to szumnie nazwę, wygląda jak wygląda, bo ja tu niby byłem cały dzień, ale włóczyłem się, raczej znajomi nie weszli, okej, okay, stoiska pozwiedzałem dość mocno, kupiłem też sporo rzeczy, których nie planowałem kupić, ale to tyle, błądziłem, bo się tu gubiłem, ale wydaje mi się, nie ma jeszcze żadnej oficjalnej liczby chyba, że ludzi jest dużo mniej. Przynajmniej to widać po stolikach chociażby i w dzień, no i, w, i w, tak mi się wydaje. No może zaraz ci rzucę taką liczbą, że się okaże, że nie, ale, um, ale w dzień w gastro bez problemu było usiąść, a teraz wieczór. Ja tu spędzałem czasami takie wieczory jak teraz, to zdobycie krzesła to był quest o bardzo, bardzo, bardzo trudnym poziomie, a teraz przecież przechodziliśmy przez salę i tam jest pełno pustych krzeseł, nie? jest dużo ludzi, ja nie mówię, że jest mało, ale mieliśmy mnóstwo pustych krzeseł, cały stolik byśmy skompletowali bez problemu albo ze dwa. Natomiast bawię się ok, tylko że ja naprawdę byłem zmęczony, także to nie, to nie było moje hamstwo na waszej prelekcji, że ja wszystko słyszałem, jestem przekonany. Jeden film chyba już pod koniec coś tam, hmm, może, a może to było więcej filmów. Bo też miałem takie wrażenie, że bardzo szybko skończyłyście. To może, to może mi gdzieś tam jakiś fragmencik wycięło po prostu. Chcemy robić więcej białych slajdów, tak aby nie zaśniesz. Zmiany slajdów. Czarne-białe, czarne-białe to wiesz, rzuca człowiekiem. Nie, ale, ale nie, ale bardzo fajne było. Tylko po prostu zmęczenie u mnie osiągnęło już w tej szczyt. Teraz na przykład już odpocząłem i dzięki, dzięki, odpocząłem sobie u Was. I, i nie wiem, no wy jesteście w stanie coś dodać, ty byłaś na Prykonach porównać, ja nie jestem w stanie no, także nie wiem czy z tego da się uskleić podcast ale jak się da to, no to będzie podcast, nie pierwszy, chaotyczny i taki z podróży i ze zmęczeniem, bo, no bo dziewczyny, teraz to tak energia u niektórych, u niektórych dwie są, e, u jednej z nich buzuje, druga jeszcze nie, ale no to, jest, to jest zmęczenie, no to jest, ż, ż, głupoty gadamy i jak na każdym konwencie, e, ja już ledwo żyję. Także, także dziękuję wam bardzo, że się mogliśmy spotkać, pogadać. Jak coś wyjdzie z tego, to, to dziękujemy słuchaczom i miłego słuchania. Dziękujemy, że byliście na prelekcjach, to, to najważniejsze, że jednak frekwencja dopisała, bo w sumie obawiałyśmy się tego, że sala będzie niezapełniona, ale przyszliście. także. No, no mieliście dużo ludzi. Znaczy, na początku wydawało się, że nie. Pierwsze przerażenie, ok, mnóstwo ludzi, potem wydawało się, że nie, żeby ta kolejka malutka, yy, ale sala była pełna, chociaż ludzie wchodzili jeszcze w trakcie, także nie było blokady, ale, no, ale było dużo, a z kolei jak poszedłem na Kinga, to tam mniej niż połowa sali była zajęta już, yy, także bez problemu szło wejść, wyjść i... Yy. No. może już za dużo było tych prelekcji kingowych nie? bo na Pyrkonie też często zdarzają się jednak takie tematy, które powracają co roku i... 23, 23 to już jest naprawdę chyba granica no, no, no. gdzie raczej nikt nie idzie a kingowy, kingowy temat to nie jest temat na też zależy o jakiej godzinie, no, ja nie pamiętam jak to było na moich e, e, chyba też nie miałem pełnych sal to nie jest temat na tego odbiorcę no, to jest, to tutaj mamy innego odbiorcę to jest jednak wąski e, wąski temat, nie? E, no ale mówię, byłem na dwóch prelekcjach na no, obie bez problemu wszedłem, także baja nie powiemy dlaczego wszedłeś bez problemu ale bym wszedł też, przecież ja tam byłem który dziesiąty w kolejce a to, że mnie wpuściłyście bokiem, no to okej okay, przynajmniej sobie mogłem w pierwszym rzędzie usiąść Dobra, nie przedłużamy, bo bez sensu Fajnie było tutaj wrócić e, Poczuć ten klimat, bo to zawsze Dla mnie jest fajna rzecz, tu wejść I gdzieś tam jesteśmy w domu nie W swoim, w swoim żywiole, w swoim świecie Mijamy swoich ludzi e, Aczkolwiek no, dzisiaj było to dla mnie Wyjątkowo męczące e, Dziękujemy bardzo za uwagę Trzymajcie się, cześć Cześć Hej